Okay, but problemu huh. z Jestem graczem, ale ale gram w gry raczej Ej, Gdy rym ma wiele znaczeń, to go nie tłumaczę I czaczę mam, mam, jak miecze turman ma Jak mam materna jak na jak jak patrzę na rzeczę. Na życie patrzę, na lepsze mam plan i pieczę Jest tak, a nie inaczej, będzie tak jak ja chcę. Na razie nie chcę przepychać się przez bogaczy Za duży stres jest, za mały zysk jest, zobaczysz Kolejne kwestie, zabrały dzień całe w mieście Badam na bys. gdzieś za groszy dwieście Za wieście. mnie do domu, mam domu Mam tam komu pomóc, nie być samemu nareszcie. Mam pierścień, bo mam podejście, nie kasę. Mam szczęście ją ja będę miał z nią, dom i pasę. Z dom, dom z tarasem, to przyjdzie z czasem. Tymczasem mam wejście tam, gdzie jest miejsce. Z każdy zna interesy na smsy, każdy gra. O swoje dwa Mercedesy, każdy ma okresy, kosy i bezysy, aż tego dnia. O stres, stresy ma, A każdy aż. zna interesy na smsy, każdy gra. O swoje dwa Mercedesy. Każdy ma okresy hosy i bez każdego dnia. O stres, stresy ma, ja. Jestem kastler, ale, ale bardziej archer oficjalnie. Nic w słuchawce, nic na karcie. Bardziej, deal na ławce nielegalnie. Mam cię, będziesz odpowiadał karnie Mam cię, Słuch zaginął, nie ma słuchu. Palcie, znów zawiną paru drógów Palcie się z buchu, spowiadajcie Spokryjuj. się tak. Opowiadajcie z okruchów Ruchów tych miasto dubu. Lata miną, tak jak wtedy przewiną Że to jak trzecią no w mecze niebezpieczne Co z rodziną będzie Hiroshimą Ten dzień im upłynął i wyleciał w powietrze pieprze, pieprze, pamiętam co było Elementarz Po co gdzieś z kim się chodziło Nie pamiętasz to Po pierwsze to jak miłość Jak szerzenie się wbiło Nie pamiętasz Każdy zna, nas Interesy na smsy Aż ty gra O swoje dwa mercedes -y. Aż ma, masz O kresy, hosy i besy Aż tego dnia Ostre, stres ma, ma. Każdy, każdy ma. zna interesy na smsy, każdy gra ma swoje dwa mercedesy, każdy ma Okresy, kosy i bez Aż tego dnia, o stres, stresy ma a. Jestem gangsterem To nie znaczy, że cię zastrzelę Kto zatrzysz, krzywo patrzysz, niewiele Zatrzysz tak, tak, to fakta Jak tak, to fuck Znam smak twojej rozpaczy Jesteś zerem, też byłem, teraz mam cele Don't te, coś łączy je Nadzieje szczere, aż skończy się Oczekiwanie człowieka. ty Rób swoje jary, swoje w swojej głowie Jestem panem z tego losu amen. amen Nie słucham osób, które sieją w głowie swego wewnętrznego głosu, to fundament Chore co mi dane, robię z tym co mi pisane, pisane. Jestem Bogiem, ja tu powietrze, woda, ziemia, ogień Mam sobie to co ma każdy człowiek na całym globie Mam sobie pytanie i odpowiedź po połowie Żyję jak żyję, krzywdy nikomu nie robię Każdy zna interesy na smsy Każdy gra o swoje dwa mercedes Każdy -y. ma okresy, bez i besy Ażdy. Ostre stresy ma Każdy zna Interesy na smsy Każdy gra. O swoje dwa mercedesy Każdy ma Okresy, chosy i besy Aż tego dnia Ostre stresy ma ma